Rozdział 5. Łącząc kropki. Przez ogromną część mojego dorosłego życia bardzo się stresowałam samotnymi nocami. Nawet w Chicago, gdzie mieszkałam na 57 piętrze budynku z ochroną i portierem, nie czułam się bezpiecznie. Pewnej nocy, a mieszkałam w tym apartamencie już od kilku lat, byłam tak potwornie przerażona, że wmówiłam sobie, że jeśli zostanę w domu, stanie mi się coś strasznego. Wstałam więc z łóżka, wyszłam z mieszkania i zameldowałam się w hotelu naprzeciwko. Czułam się bezpieczniej, bo nikt nie wiedział, że tam jestem. Zdawałam sobie sprawę z tego, że moje lęki wydawały się bezsensowne, a mimo to było coraz gorzej. Wiedziałam, że muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Nie miałam jednak pojęcia, od czego zacząć. W tym samym czasie Chicago dochodziło do siebie po jednej z pierwszych szkolnych strzelanin w historii kraju. 20 maja 1998 roku Lori Dunn weszła do sali drugoklasistów w North Shore w Winetce na przedmieściu i otworzyła ogień. Postrzeliła sześcioro dzieci, a ośmioletni Nick Corwin zginął. Pokłosiem strzelaniny były pełne gniewu i cierpienia nawoływania rodziców do zamykania szkół na łańcuchy oraz kłódki i obstawiania ich ochroną. Pewnego dnia przeczytałam artykuł, w którym dyrektor szkoły wyjaśnił, dlaczego odmówił wprowadzenia tych zmian. Powiedział, że skuwanie drzwi łańcuchem dawałoby dzieciom do zrozumienia, że nie są bezpieczne. Czytając te słowa, nagle się rozpłakałam. Nie tylko nad dziećmi i ich rodzinami, które dźwigały się po tragedii, ale też dlatego, że słowa dyrektora odmawiającego barykadowania dzieci przywołały dawno zatarte wspomnienie, do którego od lat nie wracałam. Gdy dorastałam w Mississippi, zawsze spałam z babcią Dziadek, który miał demencję, spał w drugim pokoju Pewnej nocy nagle się obudziłam i zobaczyłam, że stoi nad naszym łóżkiem Jeszcze zanim otworzyłam oczy, czułam, że babcia się boi Rozbudzona i czujna powtarzała Wracaj do łóżka, Irlest Wracaj do łóżka, Irlest Nie chciał iść Rzucił się na nią, próbując ją udusić Starał się zacisnąć dłonie na jej szyi kiedy wreszcie udało jej się go zepchnąć i podbiec do drzwi, wezwała na pomoc jednego z naszych sąsiadów, nazywanego przez nas kuzynem Henrym. Mieszkał na końcu ulicy. Henry, Henry, Henry! Henry był niewidomy, ale bez wahania przyszedł w środku nocy, by pomóc mojej babci zamknąć dziadka z powrotem w jego sypialni. Babcia zaklinowała wtedy krzesło pod gałką u drzwi naszego pokoju, a dookoła łóżka poustawiała puszki. Następnego ranka związała je sznurkiem i powiesiła na drzwiach Od tamtej nocy zawsze, dopóki mieszkałam z babcią, drzwi były zabezpieczane taką konstrukcją Próbowałam zasypiać, nasłuchując, czy aby nie zabrzęczały puszki Gdy przeczytałam o dyrektorze, który nie chciał zamykać drzwi na łańcuch, doznałam olśnienia Puszki na drzwiach u mojej babci niosły dokładnie ten sam przekaz, którego chciał uniknąć dyrektor Łańcuchy być może ochroniłyby dzieci, ale w jego pojmowaniu bardziej destrukcyjne dla nich było ciągłe przypominanie traumatycznego wydarzenia i sprawianie, by uwierzyły, że nie są bezpieczne. Wreszcie połączyłam kropki w sprawie mojego problemu bycia samej w nocy, a tak na moją babcie, kiedy spałyśmy i byłyśmy najbardziej bezbronne, był dla mnie traumatyczny. To oczywiste, że zostawił po sobie głębokie rany emocjonalne. Nawet kiedy byłam już dorosła, gdy tylko próbowałam zasnąć, mój umysł wciąż był zaprogramowany na ciągły stan mobilizacji i pozostał w gotowości na przyjęcie ataku. Skojarzenie, które pozwoliło mi wreszcie zrozumieć zarówno przyczynę, jak i skutek moich trudności ze snem, wywróciło moje myślenie do góry nogami. Choć wciąż odczuwam reakcje płynące z głęboko położonych, Czułych punktów, które powstały lata temu w sypialni babci, do dziś dysponuję narzędziami i świadomością, które pozwalają mi odsunąć się na krok, poobserwować swoje uczucia i zadecydować, jak zamierzam działać wobec strachu. Kiedy zastanowisz się nad swoimi indywidualnymi wzorcami uruchamiania reakcji stresowej, pamiętaj, że możesz się na chwilę zatrzymać pomiędzy nagłym odczuciem a instynktowną reakcją. Dzięki temu Pozwalasz sobie na pozostanie obecnym i ostatecznie na odzyskanie kontroli. Opra. Czy da się odziedziczyć podwyższony poziom lęku? Cóż, pozwól, że rozwinę to pytanie. Mogłam się tego domyślić. Nie odpowiesz mi po prostu tak lub nie, prawda? Skomplikujesz to. Nie mylę się. Nie mylisz się. To dlatego, że dochodzisz do tematu, co przydarzyło się nam. A to ma skomplikowany wpływ na to, kim się stajemy. Wchłaniamy sprawy poprzednich pokoleń i przekazujemy je następnym. Składają się na to nasze geny, rodzina, społeczność, społeczeństwo czy kultura. Twoje pytanie o dziedziczenie strachu jest więc kluczowe dla zrozumienia traumy, a w szczególności traumy historycznej. Weźmy na przykład lęk przed psami. Może on wynikać z osobistego doświadczenia, np. pogryzienia przez psa w dzieciństwie. Mózg dziecka wytworzył skojarzenie pomiędzy psami a zagrożeniem, podobnie jak w przypadku doświadczeń pana Rosemana z pola walki. Wiemy jednak o istnieniu osób, które odczuwają intensywny lęk przed psami, pomimo braku takich doświadczeń. Skąd on się wziął? Moja sugestia jest taka, że może on pochodzić z przekazu międzypokoleniowego. Wyobraź sobie na przykład, że dorastasz w świecie, w którym trenuje się psy, by polowały na ludzi, odszukiwały ich i atakowały. Tyler Parry, główny badacz kolonizacji i niewolnictwa, opisywał psy na niewolników jako najskuteczniejsze i najbardziej przerażające narzędzie do dyscyplinowania i pilnowania czarnych ciał. Wiele pokoleń później... Wykorzystywano psy do zastraszania i terroryzowania demonstrantów protestujących w obronie praw człowieka na południu, co u wielu osób ugruntowało przekazywany z pokolenia na pokolenie lęk. Jeśli pamiętasz nasze rozmowy o zarażaniu emocjami, to łatwo możesz sobie wyobrazić, że dziecko czuje lęk w pobliżu psa, kiedy jego rodzic mocniej je chwyta za rękę albo pospiesznie przechodzi na drugą stronę ulicy by ominąć spacerowicza z czworonogiem. Lęk dziadka staje się lękiem rodzica, a następnie lękiem dziecka. Żeby zrozumieć, co dziedziczymy i jak to się odbywa, musimy dokonać wglądu, dzięki któremu świadomie wprowadzimy zmiany. Zmiany na poziomie jednostki, takie jak zdrowienie po traumie i na poziomie kultury. Takie jak identyfikacja i zmiana destrukcyjnych zasad, na przykład tych przesyconych rasizmem. Przez lata odbyłam wiele rozmów z pisarką i nauczycielką duchową Jan Wanzant na temat tego, że pod wieloma względami jesteśmy dziełem naszych przodków. la mówi, każda rodzina ma swoje schematy i patologie myślenia, przekonań i zachowań, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, podobnie jak cechy fizyczne. I chociaż lubimy szczycić się mocnymi stronami i sukcesami tych, którzy byli przed nami, Janla twierdzi, że wiele z tych cech uświadomionych bądź nie, jest pełnych mocy i pożytecznych, jednak nie wszystkie. Jestem ciekawa, co na to nauka z biologicznego punktu widzenia, czy pewne cechy psychologiczne, charakterystyki emocjonalne i schematy zachowania mogą być przenoszone z jednego członka rodziny na drugiego w ciągu długiego czasu. Absolutnie tak, pokolenie za pokoleniem i istnieje wiele dróg, z których korzystamy, by przekazywać te charakterystyki. Weźmy na przykład twoje pytanie o strach. Jeśli mamy być precyzyjni, kiedy pytasz o to, czy dziedziczymy poczucie strachu, pytasz, czy ta cecha jest zakodowana w naszych genach i przekazywana nam przez rodziców. Odpowiedź na to jest dość niejasna. Ale jeśli zadamy to pytanie odrobinę inaczej... Czy lęk można przekazywać z pokolenia na pokolenie? Czy lękowość rodzica może być przekazana dziecku? Odpowiedzią jest zdecydowane tak. Jesteśmy z natury, jak już mówiliśmy, istotami relacyjnymi, stworzeniami społecznymi. I z tego powodu neurobiologicznie dostrajamy się do innych osób. Część naszego mózgu stale monitoruje ludzi dookoła nas. Próbujemy zrozumieć zamiary i uczucia innych. To składowa naszego pojmowania świata. Wyczuwamy i wchłaniamy uczucia ludzi, którzy nas otaczają. A szczególnie dotyczy to osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu i od których jesteśmy najbardziej zależni. Dzieci są wyjątkowo podatne na zarażanie się emocjami ludzi z ich otoczenia. Pomyśl o sobie i swojej babci w opowieści, którą właśnie się podzieliłaś. Czułaś strach. Jej strach przeszedł na ciebie. Złapałaś go od niej i przeniosłaś do swojego pokolenia. Tak, mogłam wyczuć jej strach, a była silną kobietą, która rządziła w domu. To była dla niej nietypowa reakcja. Wiedziałam więc, że sytuacja jest niebezpieczna i wierzę, że zmieniła mnie na poziomie komórkowym. Kiedy myślę o społeczności afroamerykańskiej, widzę jak można prześledzić traumę na wiele pokoleń wstecz, aż do samego niewolnictwa. Setki lat internalizacji, traum, rasizmu, segregacji, brutalności, strachu, rozmontowywania tzw. rodziny nuklearnej, czyli dwupokoleniowej. To wszystko było powielane i powtarzane na poziomie mikro, czyli jednostki, aż stało się dostrzegalne i odczuwalne na poziomie makro, czyli społeczeństwa. Dlatego protesty Black Lives Matter z roku 2020 miały taką moc. Zarówno jednostki na poziomie mikro, jak i społeczeństwo na poziomie makro, Doszły do granicy bólu. A ja powiedziałbym, że jeśli lepiej zrozumiemy, w jaki sposób to cierpienie, czyli trauma, jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, mamy większą szansę świadomie i skutecznie z nim skończyć. Wracamy więc do zdolności do transmisyjności, emocjonalnej zaraźliwości. Słowa transmisyjność używamy do opisywania zdolności pewnej cechy albo umiejętności, przekonania i tym podobnych do przenoszenia się z jednej osoby na drugą. Kiedy dzieci wychowywane w domu, w którym mówi się tylko po hiszpańsku, dorastają i mówią w tym języku, to nie odziedziczyły go przecież. Zdolność do tworzenia skojarzeń pomiędzy dźwiękiem a obrazem jest pierwotnie genetyczna ale szczególne sposoby, w jakie zmieniamy tę genetyczną zdolność w język, już takie nie są. Nie istnieje gen chińskiego, angielskiego czy hiszpańskiego. Jednak język jest transmisyjny. Na wczesnym etapie naszego życia sieci w korze mózgowej odpowiedzialne za język są tak chłonne, że ulegają zmianie za każdym razem, kiedy wchodzimy w interakcje wymagające używania mowy. Mówiąc do dziecka, zmieniamy jego mózg. To pozwala maluchowi nauczyć się języka rodziny. Ten sam, zależny od doświadczenia, proces zachodzi również w przypadku wielu innych cech, a także wartości i przekonań. Nie są one zakodowane w genach, są wyuczone, wchłaniane, czasem modyfikowane, a następnie przekazywane kolejnemu pokoleniu za pomocą naśladownictwa, celowego nauczania i drogą inercji. Istnieją złożone cechy, takie jak altruizm, które wymagają genetycznej nadbudowy, ale to, w jaki sposób wcielamy je do złożonych wierzeń i praktyk buddyzmu, chrześcijaństwa czy islamu, już genetyczne nie jest. Mogą występować czynniki genetyczne, jeśli chodzi o kwestie ostrożności lub nadwrażliwości w interakcjach z kimś bardzo odmiennym od naszej rodziny lub klanu pochodzenia, ale rasizm stanowi wyuczony zestaw przekonań na temat wyższości określonego ludu, a w praktyce polega na władzy, dominacji i opresji. Nasz język, nasze przekonania, zarówno dobre jak i złe, są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie za pomocą doświadczeń. A wiele doświadczeń ludzkich jest wymyślanych, a nie po prostu wyskakuje nam z genów. Dziesięć tysięcy lat temu rodzaj ludzki miał potencjał genetyczny, żeby przeczytać książkę, jednak ani jedna osoba na planecie nie umiała czytać. Istniał potencjał genetyczny gry na pianinie, ale nikt nie umiał na nim grać. Potencjał genetyczny, by wbić piłkę do kosza, by wystukać zdanie na klawiaturze, by jeździć na rowerze. Cały ten potencjał istniał, ale pozostawał niewyrażony. Ludzkość bardziej niż jakikolwiek inny gatunek potrafi przyjmować skumulowane i przedestylowane doświadczenia poprzednich pokoleń i przekazywać te wynalazki, przekonania i umiejętności następnemu pokoleniu. To ewolucja społeczno-kulturalna. Uczymy się od naszej starszyzny, dokonujemy odkryć i przekazujemy jedno i drugie kolejnym pokoleniom. A organem, który na to pozwala jest ludzki mózg, a konkretnie kora mózgowa. Przypomnijmy, że kora mózgowa jest najbardziej unikalną dla człowieka częścią naszego ciała i, co nie jest niespodzianką, daje początek najbardziej wyjątkowo ludzkim zdolnościom – mowie, językowi, myśleniu abstrakcyjnemu, refleksji nad przeszłością, planowaniu przyszłości. Naszymi nadziejami, marzeniami i większością naszego obrazu świata zarządza kora mózgowa. A jeśli pokolenia doświadczeń, które mają swój wkład w nasz obraz świata są negatywne, jak sobie z tym radzimy? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że każdy aspekt naszego świata może na nas wpływać na wiele silnych i często nieznanych sposobów. Media, instytucje i systemy społeczności, wszystkie są nasączone jakimiś elementami uprzedzeń. W tak wielu sytuacjach, w cichy i niewidzialny, lecz silnie oddziałujący sposób przekazujemy dalej język pełen poczucia wyższości, dominacji i opresji. Kora, która zarządza czytaniem, pisaniem, matematyką i historią, a także naszymi przekonaniami i wartościami, jest niezwykle podatną materią. Wszyscy wiemy, że jeśli będziesz świadkiem regularnych lekcji, polegających na patrzeniu na litery, wygłaszaniu słów, i słuchaniu jak inni czytają, ostatecznie wytworzysz swoją własną neurobiologiczną zdolność do czytania. Stymulując odpowiednie sieci neuronowe, zgodnie z określonym wzorem i regularnością, zmieniamy mózg. Na tym polega bazujące na doświadczaniu przekazywanie umiejętności z pokolenia na pokolenie. Nauczanie dziecka zmienia jego mózg. A ono może dorosnąć i przekazać to, czego się nauczyło komuś z następnego pokolenia. Dochodzi do transmisji międzypokoleniowej. Coś zostaje przekazane następnej generacji. To samo dotyczy naszych przekonań, tych humanitarnych i pełnych współczucia, a także tych pełnych nienawiści, opresyjnych i odczłowieczających. Ta sama podatność materii mózgu, jego podobna do gąbki chłonność, która pozwala niemowlętom przyswajać i opanowywać rodzimy język, pozwala dzieciom chłonąć przekonania, te dobre i te złe, pod wpływem rodziców. Ważne jest więc, by rozumieć sposób, w jaki przekazujemy treści kolejnemu pokoleniu. Jeśli chcemy wzmocnić przekazywanie humanitarnych, pełnych współczucia wartości, przekonań oraz praktyk, i zminimalizować przekazywanie tych nienawistnych i destrukcyjnych musimy bardzo uważać na to, co pokazujemy naszym dzieciom. Czy spędzają czas z ludźmi, którzy się od nich różnią? Czy widzą, jak celebruje się różnorodność? Czy też są wychowywane, by się bać i oceniać każdego, kto myśli, wygląda czy mówi inaczej niż one? Międzypokoleniową transmisję uprzedzeń można przerwać. Możemy przestać przekazywać nienawistne, destrukcyjne i fałszywe przekonania następnemu pokoleniu, ale żeby tak się stało, musimy być nad wyraz ostrożni w tym, jak wpływamy na nasze niemowlęta, maluchy i młodsze dzieci. Należy się zastanawiać nad obrazami, które widzą w czytanych przez nas gazetach, nad tym, kogo zapraszamy do naszych domów i nad tym, w jaki sposób traktujemy ludzi, którzy wyglądają inaczej niż my. A to dopiero sam początek. Tak wiele aspektów w naszym świecie potrzebuje zmiany. Wszystkie te rzeczy mogą wpływać na proces transmisji międzypokoleniowej. To, o czym mówisz, sprowadza mnie do myśli, którą noszę w sobie od urodzenia, a z czasem zaczęłam pojmować ją głębiej. Wszystko ma znaczenie. Wszystko, co kiedykolwiek Ci się przydarzyło, co przydarzyło się Twojej matce, a nawet jej matce, a także ojcu, wszystko ma znaczenie. Twoje własne doświadczenia oraz echa doświadczeń przodków wpływają na twoje myślenie, odczuwanie i zachowanie. Są najważniejszymi czynnikami determinującymi twoje zdrowie, a świadomość tego może pomóc nam zapamiętać, że wszystko, co teraz robimy, będzie rezonowało w przyszłości. Nasze działania mają znaczenie. Wpływamy na kolejne pokolenia. Czy jesteśmy więc tak uważni, jak tylko byśmy mogli? Nasze działania wywołują niezwykle silny efekt fali, co sprawia, że jeszcze bardziej istotne dla naszej ewolucji jest to, żebyśmy zrozumieli, co nam się przydarzyło. To znów sprowadza nas do Twojego prostego pytania. Czy da się odziedziczyć podwyższony poziom lęku? Zawróćmy więc i odpowiedzmy na nie do końca. Jednym z najważniejszych sposobów, w jaki transmitujemy informacje na następne pokolenie są nasze geny. I niektóre aspekty naszych sposobów reagowania na stres są dziedziczne. Istnieją genetyczne mechanizmy, które odgrywają rolę w tym, jak funkcjonują nasze GUR-y. Niektórzy wydają się genetycznie predestynowani do wytrzymałości. Potrafią znieść szerszy zakres złożonych bodźców i stresorów. Ten typ ludzi trudniej rozregulować. Dla odmiany inni wydają się mieć wrodzoną wrażliwość na stres. Szybciej czują się przytłoczeni przy niewielkich zmianach w złożoności bodźców. Czasem są też, jak to się mawia, nieukojeni. Ten rodzaj temperamentu widać już po urodzeniu. Poza dziedzicznymi predyspozycjami genetycznymi dotyczącymi regulacji stresu istnieją też dziedziczne czynniki epigenetyczne. Epigenetyka to kolejny szeroko stosowany, a słabo zrozumiany termin z naszej dziedziny. Pozwól, że przedstawię jej zwięzły zarys. Każda komórka naszego ciała ma te same geny, ale nie w każdej wszystkie są włączone. To dlatego, że niektóre z naszych genów są typowe dla kości, niektóre dla krwi, inne dla neuronów i tak Gdy się rozwijają, geny zaangażowane na przykład w funkcjonowanie komórek mięśniowych uruchamiają się właśnie w tych komórkach, podczas gdy geny krwi, kości i mózgu pozostają wyciszone. Czasem jednak, w szczególnych sytuacjach np. skrajnego głodu, ciało wysyła wyłączonym genom chemiczne wiadomości, każąc im ponownie się włączyć. Hej, normalnie was nie potrzebujemy, ale skoro taki głód, to musimy wydajniej korzystać z cukru i tłuszczu, więc włączamy was, żebyście to robiły. To są tak zwane zmiany epigenetyczne, epi znaczy po grecku ponad, bo same geny się nie zmieniają, lecz mechanizmy komórkowe powyżej mogą je włączać i wyłączać. Te procesy regulacyjne stale zachodzą w naszym ciele i mają na celu utrzymanie równowagi, żebyśmy byli dobrze wyregulowani i możliwie jak najzdrowsi. Jak już mówiliśmy, różne wzorce stresu mogą prowadzić do uwrażliwienia lub nabrania odporności. W obu przypadkach w zmianę wrażliwości gur zaangażowane są zmiany epigenetyczne. To kolejny przykład niezwykłej podatności ciała na przekształcenia, potrzebne by zachować równowagę. W niektórych przypadkach zmiany epigenetyczne zostaną zachowane w jaju lub plemniku i przekazane następnemu pokoleniu. Jeśli cofniesz się w wyobraźni o kilka pokoleń, Zobaczysz młodego mężczyznę w Afryce, który zostaje brutalnie pojmany, skuty kajdanami, głodzony, przetransportowany statkiem niewolniczym do miejsca, gdzie czeka go życie w niewoli, pełne strat, przemocy i przeróżnych traum. Doświadczenie tak ekstremalnych, licznych i długotrwałych traum, a dotyczy to milionów wyjątkowych istot ludzkich, z dużym prawdopodobieństwem mogłoby wywołać kaskadę zmian adaptacyjnych aż po regulację ekspresji genów. Dla jasności, same geny nie uległyby zmianie, raczej mogłyby, jak już mówiliśmy, być włączane i wyłączane. Dzieci i wnuki tego mężczyzny, wciąż żyjące w niewoli i doświadczające innych traum, mogłyby czerpać korzyści z tych epigenetycznych, molekularnych adaptacji. Jednak, o czym też wspominaliśmy, stale uwrażliwione mechanizmy reagowania na stres mają swoją cenę. Prawdopodobne jest, że w kolejnych pokoleniach i w innych środowiskach zmiany, które kiedyś były adaptacyjne, staną się szkodliwe. Wyobraź sobie niemowlę, które rodzi się z mechanizmem reagowania na stres już zaprogramowanym pod kątem traumy, przygotowane na nieprzewidywalny, chaotyczny i groźny świat. Jeśli świat nie jest już tak strasznie chaotyczny, groźny ani nieprzewidywalny, zmiany epigenetyczne, które programują dziecko w ten sposób, mogą sprawiać, że jego proces tworzenia obrazu świata będzie wypaczony. Badania nad epigenetyką są wciąż nowością i bardzo wiele zostało do odkrycia, ale można sobie wyobrazić, że doświadczenia naszych dziadków, pradziadków, a nawet dalszych przodków mają znaczny wpływ na ekspresję naszego DNA. A także, odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, znaczny wpływ na nasze poczucie strachu. Dobra wiadomość jest taka, że mózg jest podatny na zmiany. Jak możesz się spodziewać, mechanizmy epigenetyczne, które regulują geny, są odwracalne. Inaczej nie zapewniłyby zbyt wielu korzyści przystosowawczych. Podobnie jak to, że zagrożenie i trauma mogą prowadzić do zmian epigenetycznych, pełne troski interakcje mogą je odwrócić. Zmieniają się środowiska i wyzwania. Jeśli mamy więc zachowywać równowagę, to podobnie jest z naszą fizjologią. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak mogą na nas wpływać niekorzystne zdarzenia z dzieciństwa. Teraz przyjrzeliśmy się temu, jak emocjonalne i behawioralne wzorce, doświadczenia i przekonania mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jeszcze dogłębniej wyjaśnia mi, że zrozumienie tego, co się komuś przydarzyło, w przeciwieństwie do co z nim jest nie tak, powinno być dla nas priorytetem. Jednak wciąż tak wiele osób nie miało możliwości, by przyjrzeć się temu, co im się przydarzyło, ani zrozumieć, że ta przeszłość stanowi ich część oraz, że w tych doświadczeniach nie ma ich winy. Gdy więc uczymy się znajdowania powiązań pomiędzy naszą historią a aktualnym zdrowiem emocjonalnym i fizycznym, na jakie ewentualne problematyczne obszary powinniśmy uważać? Jedną z najważniejszych spraw jest to, w jaki sposób budujemy więzi z innymi ludźmi. Trauma rozwojowa może zniszczyć naszą zdolność do ich tworzenia i podtrzymywania. Gdy tylko doświadczamy traumy lub zaniedbania w obszarze relacji związanych z opieką, występuje wysokie ryzyko zmiany w sieciach neuronowych dotyczących odczytywania innych ludzi i reagowania na nich. Kiedy zdolności więziotwórcze zostają upośledzone, wystąpią trudności w nawiązywaniu przyjaźni, w szkole, w pracy, w obszarze bliskości i rodziny. Pojawi się również ryzyko powielania międzypokoleniowych wzorców przemocy. Niektórzy właściwie nie są w stanie płynąć z nurtem lub żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Wybuchają na swoich szefów. Nie można na nich polegać jak na przyjaciołach. Sabotują nowe związki. Jednak prawie zawsze jest tak, że ci ludzie naprawdę pragną budować więzi. Mogą nawet być dobrzy w rozpoczynaniu relacji. Po prostu fatalnie im wychodzi ich podtrzymywanie. I oczywiście, ponieważ z natury jesteśmy stworzeniami relacyjnymi, ta trudność jest niszcząca fizjologicznie i psychologicznie. Prowadzi do izolacji, samotności, braku więzi i wiążą się z nią wszelkiego rodzaju inne problemy, także te dotyczące zdrowia fizycznego. Dlatego właśnie poza środowiskiem zawodowo zajmującym się zdrowiem psychicznym, lekarze rodzinni, pracownicy opieki zdrowotnej i specjaliści wszystkich dziedzin medycyny muszą brać pod uwagę nie tylko to, co może fizycznie dolegać ich pacjentom, ale także to, co im się przydarzyło. Owszem, zdrowie fizyczne jest kolejnym ogromnym, potencjalnie problematycznym obszarem związanym z traumą rozwojową. Niekorzystne doświadczenia na tym etapie zwiększają ryzyko wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, astma, dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz choroby autoimmunologiczne. Zrozumienie tych korelacji może zmienić sposób, w jaki diagnozujemy i leczymy te problemy. Doskonałym przykładem jest cukrzyca. Na świecie jest 415 milionów ludzi, którzy na nią cierpią. W samych Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi około 34 milionów. To trochę więcej niż jedna osoba na 10. Kolejnych 88 milionów dorosłych Amerykanów ma stan przedcukrzycowy i dotyczy ich ryzyko kardiometaboliczne. Jeżeli trauma zmieniła ich GUR, -y, będą występowały u nich uporczywe problemy z regulacją, w tym regulacją poziomu cukru we krwi oraz uwalniania insuliny. Zarówno ryzyko wystąpienia cukrzycy, jak i sama choroba związane są z historią niekorzystnych doświadczeń. Zaraz, zaraz. Zatrzymaj się na chwilę, ponieważ wiem, że niektórzy powiedzą, cukrzyca ma podłoże czysto biologiczne. Jednak nasza rozmowa pokazuje, a potwierdzają to Twoje badania z ostatnich 30 lat, że nic nie dzieje się w próżni. Zdrowie fizyczne i emocjonalne są ze sobą ściśle powiązane. Właśnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość ludzi, w tym wielu lekarzy, dokonuje rozróżnienia zdrowie biologiczne versus psychologiczne. Na przykład bardzo często środowisko medyczne odrzuca fizyczne symptomy związane z traumą, takie jak bóle głowy lub bóle brzucha, które często trapią ludzi z uwrażliwioną reakcją dysocjacyjną. Oto przykład na temat bólów brzucha, pochodzący z materiałów rozprowadzanych przez Akademicki Ośrodek Medyczny w roku 2020. To instytucja, która codziennie uczy nowych lekarzy, a tak brzmi fragment wciąż upowszechnianych przez nią treści. Ogromnej większości dzieci i nastolatków z nawracającymi bólami brzucha dotyczy ból funkcjonalny lub nieorganiczny, co oznacza, że nie jest on powodowany przez anomalie natury fizycznej. Oczywiście sugeruje to, że jest to ból psychosomatyczny, innymi słowy to tylko głowa. Brzmi to lekceważąco. I rzeczywiście, wiele problemów związanych z traumą jest lekceważonych, pomijanych i niezrozumianych. Jednak kiedy zdobędziemy więcej wiedzy na temat neurobiologii i tego w jaki sposób nasze zmysły oraz mózg przekładają doświadczenie na aktywność biologiczną, nikną sztuczne rozróżnienia. Jeśli rozumiesz neurobiologię traumy, wiesz, że ból brzucha u osoby, która ma uwrażliwioną reakcję dysocjacyjną, powoduje fizyczna anomalia. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że obraz świata danej osoby może zmienić jej układ odpornościowy i że pozytywna rozmowa z przyjacielem może wpłynąć na to, jak tego dnia będą działać serce lub płuca danego pacjenta. To przenikanie staje się wówczas jasne. Tak jak powiedziałaś, Oprah, wszystko ma znaczenie. A co najważniejsze, zaczynasz rozumieć, że potrzeba przynależności jest kwestią biologiczną, a brak więzi niszczy nasze zdrowie. Trauma jest oderwaniem, a ono wpływa na każdy układ w naszym ciele. Pozwól, że podam Ci przykład. Poproszono mnie kiedyś o skonsultowanie przypadku Tyry, hospitalizowanej 16-latki z cukrzycą. Miała insulinozależną cukrzycę typu I, IDDM czasem nazywaną cukrzycą młodzieńczą. Dla jasności dodam, że ta forma cukrzycy ma zarówno komponent genetyczny, jak i nasilają ją pewne doświadczenia z wczesnego życia, np. infekcja lub reakcja autoimmunologiczna. Nie sugeruję, że choroba Tary była spowodowana traumą. Została u niej zdiagnozowana dużo wcześniej, a przed pobytem w szpitalu dziewczyna miała dobrą opiekę. Potrafiła samodzielnie badać poziom cukru we krwi i podawać sobie zastrzyki z insuliny. Tajrę przyjęto do szpitala w stanie śpiączki cukrzycowej. Poziom cukru w jej krwi wzrósł tak bardzo, że straciła przytomność. Zespół, który się nią opiekował, opanował kryzys i jej stan się ustabilizował. Przez następnych kilka dni w szpitalu starano się dobrać jej odpowiednią dawkę insuliny, lecz zespół lekarzy nie był w stanie sobie z tym poradzić. Dawka, która wydawała się działać rano, wieczorem okazywała się zbyt wysoka, co sprawiało, że poziom cukru we krwi tajry drastycznie spadał, albo zbyt niska, co sprawiało, że poziom cukru był niebezpiecznie wysoki. Lekarze zaczęli podejrzewać, że tajra celowo manipuluje insuliną lub ukradkiem podjada słodycze. Nie mogli zrozumieć rozchuśtania poziomu cukru w jej krwi, mimo dawek, które według nich były odpowiednie. Ponieważ podejrzewali u dziewczyny zachowania autodestrukcyjne, poprosili o konsultację psychiatryczną. Poszedłem spotkać się z Tyrą w jej szpitalnej sali. Była pozytywnie nastawiona, miła, współpracująca i zafrapowana niezdolnością zespołu medycznego do ustalenia, o co chodzi z jej insuliną. Od lat dobrze sobie radziła z dawkowaniem. Po mniej więcej dziesięciu minutach rozmowy Tyra nagle zamilkła i wyraźnie się spieła. Pomyślałem, że może czymś się zdenerwowałem. Po chwili jednak zauważyłem, że wygląda przez okno i patrzy w stronę karetki, która podjeżdża na sygnale pod oddział ratunkowy. Kiedy pracuje się w szpitalu i ciągle rozlegają się syreny, z czasem przestaje się je słyszeć. Ja nawet nie zwróciłem uwagi na ten dźwięk, jednak z tyrą było inaczej. — Czy mogę ci zmierzyć tętno? — zapytałem. Moje pytanie wyrwało ją z zadumy. — Pewnie — odpowiedziała. Podszedłem, wziąłem ją za nadgarstek i policzyłem puls. 128 uderzeń na minutę. Bardzo wysokie jak na dorosłą osobę w spoczynku. Zauważyłem, że syrena cię zestresowała. Och, chyba tak. Zaraz się zastanawiam, czy komuś coś się stało. Czy znasz kogoś, kogo zabrała karetka? Oczywiście poza tobą samą? To pytanie sprawiło, że znów utkwiła wzrok w jednym punkcie. Pozwoliłem sekundom przemijać. Wreszcie zamrugała. I zaczęła cicho opowiadać. Około dwóch tygodni temu spędzałam czas z przyjaciółmi w parku. Siedzieliśmy na stole piknikowym, nie robiliśmy nic złego, przerwała. Nie musisz mi tego mówić. Nie, w porządku. Nie byłem co do tego przekonany, ale pozwoliłem jej mówić dalej. Tak naprawdę to nie usłyszałam żadnych strzałów. Kejsza twierdzi, że słyszała. Siedziałam tuż obok Niny, która, nic tego, nizowego spojrzała wprost na mnie. Jej oczy zrobiły się wielkie, o takie. Tajra otworzyła szeroko oczy, by mi pokazać, jak wielkie. Wyglądała na kompletnie zaskoczoną, a potem pisnęła cicho i upadła. Całe plecy miała we krwi. Widziałem, jak tajra powraca do tamtej chwili. Jej strach i zagubienie były oczywiste. Kiedy syrena pod szpitalem zupełnie ucichła, tajra znów zaczęła mówić. Były syreny i policja. Czekaliśmy w nieskończoność na karetkę. Zabrali ją. To był sam środek dnia. Po prostu sobie siedziałyśmy. Ponownie sięgnąłem do jej nadgarstka. Tętno wynosiło 160 uderzeń na minutę. Oddychała szybko. Było oczywiste, że jest w stanie strachu. — Czy twoi lekarze wiedzą, że coś takiego ci się przydarzyło? — Nie wydaje mi się. Czemu mieliby to wiedzieć? — Jasne. Chyba masz rację. Nie spodziewałbym się, żeby pytali o takie rzeczy. — Tyro? Wydaje mi się, że wiem, co się dzieje z twoją insuliną. Pozwól, że ci o tym opowiem. Narysowałem odwrócony trójkąt i opowiedziałem o reakcji na stres. O tym, jak ciało przygotowuje się do ucieczki lub walki, kiedy czujemy strach. Tyra miała bardzo szeroką wiedzę na temat tego, jak insulina pomaga przetransportować cukier z krwi do komórek ciała, ale nie miała takiej samej świadomości co do tego, jak adrenalina, uwolniona podczas zdenerwowania i zagrożenia, mobilizuje zmagazynowane rezerwy cukru, by wsparły działania związane z walką lub ucieczką. Adrenalina podnosi poziom cukru we krwi. Reakcja Tajry na stres nadmiernie aktywowana przez niedawne traumy podnosiła u niej poziom adrenaliny i stąd skok cukru w jej krwi. Dawka insuliny, która działała w przeszłości, nie była już wystarczająca. Co więcej... Kiedy była wystawiona na wszelkiego rodzaju bodźce przywołujące skojarzenie, takie jak dźwięki syren, jej uwrażliwiony mechanizm reagował nadmiernie, uwalniając bardzo wysoki poziom adrenaliny, co z kolei prowadziło do uwolnienia dużych ilości cukru. W końcu spędzała całe dnie w sali, w której przeraźliwy dźwięk syren powodował nieregularne skoki poziomu cukru we krwi. Nie manipulowała dawkami insuliny, ani nie przemycała jedzenia. Pytanie o to, co jej się przydarzyło, zmieniło dynamikę regulowania poziomu cukru w jej krwi. Przenieśliśmy taję na drugą stronę szpitala, gdzie nie dobiegał dźwięk syren o każdej porze dnia oraz zapisaliśmy ją na terapię, by pomóc jej w dochodzeniu do zdrowia. Po kilku dniach dawkowanie insuliny zostało ustabilizowane i ustalone, a pacjentka wróciła do domu. Lekarze nie potrafili wyjaśnić, co się z nią działo pod kątem biologicznym, więc uznali, że winna jest ona sama. Nie wzięli pod uwagę tego, że na jej biologię może wpływać jakiegoś rodzaju trauma. Nawet im nie przyszło do głowy, żeby o to zapytać. 20 lat temu praktycznie nigdy nie brano traumy za czynnik wpływający na zdrowie człowieka. Szczerze mówiąc, rzadko uznawano ją za czynnik wpływający na zdrowie psychiczne. Po dziś dzień rola jaką odgrywają trauma i niekorzystne zdarzenia rozwojowe w zdrowiu psychicznym i fizycznym pozostaje niedoceniana. Dzieci i dorośli, którzy doświadczyli traumy na etapie rozwoju, często cierpią na chroniczne bóle brzucha, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, omdlenia i epizody przypominające ataki drgawek. To są bardzo typowe objawy związane z uwrażliwioną reakcją na stres. Większość lekarzy, jeśli zabraknie im typowych medycznych wyjaśnień, zaszufladkuje te objawy jako funkcjonalne lub psychologiczne. Taka lekceważąca postawa to jedynie sól na rany. W ciągu wielu lat naprawdę próbowałeś to zgłębiać w swojej pracy. Jednym z pojęć, które znam z Twoich wykładów na temat mózgu i traumy jest sekwencyjność. Wspomnieliśmy o niej wcześniej, ale czy mógłbyś jeszcze raz wyjaśnić, co ona oznacza i dlaczego jest tak ważna w docenianiu roli tego, co nam się przydarzyło? Oczywiście. Wszystko, co jest sekwencyjne, następuje w pewnej kolejności. Jest serią kroków. Najpierw A, potem B, następnie C. Mózg przetwarza nasze doświadczenia w sposób sekwencyjny. Wszystkie bodźce sensoryczne, wrażenia fizyczne, zapachy, smaki, widoki, dźwięki są najpierw przetwarzane przez najniższe obszary mózgu. To one chcą być pierwsze. Oznacza to, że zanim jakiekolwiek nowe doświadczenie ma szansę zostać rozważone przez wyższą, myślącą strefę mózgu, niższy mózg już zdąży je zinterpretować i zareagować na nie. Porówna sobie bodźce sensoryczne nowego doświadczenia z katalogiem zachowanych wspomnień, zanim mądra część twojego mózgu ma jakąkolwiek szansę się tym zająć. Jednak, widzieliśmy to na przykładzie Mike'a Rosemana, niższa część mózgu nie potrafi określić czasu. Niekiedy więc interpretacja przychodzących sygnałów jest nieodpowiednia. Jeśli jakikolwiek z bodźców przypasuje jej wspomnienie doświadczenia z przeszłości, zareaguje, jakby to doświadczenie miało miejsce teraz. Problem pojawia się wtedy, kiedy to dawne doświadczenie było traumą. Mózg Majka powiązał dźwięk motocykla z terrorem wojny. Mózg Tajry powiązał dźwięk syren z koszmarem śmierci przyjaciółki. U ciebie, opra, przebywanie samej nocą uruchamiało sensoryczne wspomnienie nocy sprzed lat, nocy ataku twojego dziadka. Tak więc mózg interpretuje dwa doświadczenia w podobny sposób, chociaż mogły się wydarzyć w odstępie dekad. Możesz postrzegać je jako oddzielne wydarzenia, ale twój mózg przypisuje je do tej samej kategorii. Opisujesz to jako pewien rodzaj zaburzenia komunikacji wewnątrz mózgu. Owszem. Zrozumienie tego, że nasz mózg przetwarza każde doświadczenie w sposób sekwencyjny, pomaga również wyjaśnić zaburzenia komunikacji między mózgami, innymi słowy między ludźmi. Porozumiewanie się polega przecież na przekazaniu pewnej idei, koncepcji lub opowieści z mojej kory mózgowej do kory mózgowej drugiego człowieka. Z inteligentnej części twojego mózgu do inteligentnej części jego mózgu. Musimy pokonywać jego niższe obszary. Wszystkie racjonalne myśli pochodzące z naszej kory mózgowej muszą się przebić przez emocjonalne filtry niższych części mózgu drugiego człowieka. Nasz wyraz twarzy, ton głosu i słowa zostają przekształcone za pomocą zmysłów tej drugiej osoby w aktywność neuronową, a następnie zachodzi sekwencyjny proces dopasowywania, interpretowania i przekazywania informacji do kory mózgowej. Po drodze jest wiele okazji, by znaczenie dowolnego przekazu zostało skondensowane, skrzywione, zwiększone, zmniejszone lub zagubione. Pomyślmy o tym, co się dzieje wtedy, gdy zostaje uruchomiona reakcja stresowa. Frustracja, wściekłość i lęk mogą sparaliżować dolne części kory. Kiedy ktoś jest rozregulowany, po prostu nie jest w stanie korzystać z najbardziej inteligentnej części własnego mózgu. W mojej pracy używamy określenia docierania do kory, docierania do miejsca, w którym możesz się z kimś komunikować w sposób racjonalny. Jeśli ta druga osoba jest wyregulowana, możesz porozumiewać się z nią w sposób, który będzie ułatwiał komunikację racjonalną. Jednak kiedy jest rozregulowana, to cokolwiek byś jej powiedział, nic nie trafi do jej kory, a także nic z tego, co już w tej korze jest, nie będzie dla niej łatwo dostępne. To podstawowa sprawa, którą powinieneś rozumieć, jeśli jesteś nauczycielem, ponieważ podczas gdy wyregulowane dziecko jest w stanie się uczyć, to rozregulowane już nie. To samo jednak dotyczy nadzorowania czyjejś pracy lub komunikowania się z kolegami, partnerem, dziećmi, z każdym. Regulacja stanowi klucz do budowania bezpiecznej relacji. A pozostawanie w relacji jest najbardziej wydajnym i skutecznym sposobem na przekazywanie informacji w górę, do kory. Korepetytor, trener, mentor, terapeuta – wszyscy polegają na relacji jako na superautostradzie do kory. Stosujemy termin sekwencji zaangażowania, by opisać kroki konieczne do pokonania drogi do kory mózgowej. Pozwól, że przedstawię zastosowanie tej sekwencji w praktyce. Od wielu lat mam okazję współpracować ze stróżami prawa, w tym z federalnym biurem śledczym FBI, co głównie polega na szkoleniu z zakresu skutków traumy oraz na przesłuchiwaniu dzieci. Przez pewien czas, częściej niż dziś, konsultowałem przypadki oddziału specjalnego do spraw porwań i seryjnych morderców FBI. Kiedy pełniłem tę funkcję, od czasu do czasu proszono mnie o przesłuchiwanie dzieci, ofiar i świadków. Joseph był trzylatkiem który kilka tygodni wcześniej był świadkiem porwania swojej 11-letniej siostry. Wydarzyło się to, gdy bawili się w południe po sąsiedzku. Kiedy Józef przybiegł do domu, umiał powiedzieć swojej matce tylko tyle, że pan zabrał Sissy. Tydzień później znaleziono jej ciało. Lokalna policja, a także FBI przesłuchiwały Józefa, ale ten mały, oszołomiony sytuacją chłopiec nie był w stanie przekazać wielu szczegółów na temat Pana oraz samego porwania. Przesłuchiwanie trzylatków jest wyzwaniem w każdych okolicznościach, a ja byłem kimś kompletnie obcym, kto próbował wycisnąć z Józefa informacje na temat najbardziej bolesnego doświadczenia w jego życiu. Wiedziałem, że wszelkie przydatne dane będą znajdowały się w pamięci narracyjnej, w skrócie w jego psychicznej rekonstrukcji zdarzenia. Kluczowe elementy pamięci narracyjnej przechowywane są w wyższych częściach mózgu, w szczególności w korze. Pamiętałem też, że lęk spowalnia pracę wielu układów kory, skutkując praktycznie ich paraliżem. Dotyczy to także części zaangażowanych w pamięć narracyjną. Joseph nie byłby w stanie przekazać mi żadnych przydatnych informacji, jeśli nie czułby się bezpieczny. Świadomy mocy, jaką jest społeczne zarażanie emocjami, pamiętasz gromadzenie się, wywnioskowałem, że jeśli mama Józefa wysyłałaby w mojej obecności sygnały, że mnie zna i akceptuje, mały poczułby się ze mną bezpieczniej. Jest to wersja, twój przyjaciel jest moim przyjacielem w wydaniu mózgu. Inną rzeczą, która również wpływa na poczucie bezpieczeństwa w towarzystwie drugiej osoby, jest historia wspólnych pozytywnych doświadczeń. Im więcej dobrego czasu z kimś spędzisz, tym bardziej twój mózg uznaje daną osobę za bezpieczną i znajomą. Dlatego w terapii klient często zaczyna czuć się wystarczająco bezpiecznie, by podzielić się swoimi najbardziej trudnymi emocjonalnie doświadczeniami dopiero po 10 do 20 sesjach. Przy dawce wynoszącej 50 minut raz w tygodniu, jak w tradycyjnym procesie terapeutycznym, minęłoby 10 tygodni, nim Joseph poczułby się ze mną bezpiecznie. To nie miało sensu w przypadku przesłuchań tego rodzaju. Kombinowałem w jaki sposób, i to szybko, stać się dla Josefa kimś bezpiecznym i znajomym. Jak sprawić, by sieci neuronowe w jego mózgu przypisały mnie do kategorii bezpiecznych osób? Podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej małego chłopca, który był świadkiem śmierci swojej matki podczas napadu na dom, wystarczająca dawka lub okres aktywacji sieci neuronowych to zaledwie kilka sekund. Zamiast więc prowadzić 10 50-minutowych sesji, by Joseph mógł utworzyć serię związanych ze mną wspomnień, przeprowadziłem 10 czy 12 5-minutowych interakcji. Nawiązanie, kontakt, wyjaśnienie, rozwiązanie, 5 minut. Nawiązanie, kontakt, zabawa, rozwiązanie, 5 minut. Wejście i wyjście z jego pola widzenia, jego przestrzeni, pamiętając o wszelkich czynnikach, które mogą wpłynąć na czyjeś poczucie bezpieczeństwa w dowolnej interakcji. Podczas moich krótkich interakcji trzeba było zminimalizować wszelkie elementy rozregulowujące i zmaksymalizować te regulujące i zbliżające. Część problemu w tym przypadku stanowił naturalny brak równowagi, jaki występuje pomiędzy dorosłym a dzieckiem. Podczas każdej międzyludzkiej interakcji w mózgu każdego z jej uczestników zachodzą złożone kalkulacje. Czy ta druga osoba jest dla mnie bezpieczna? Czy to sprzymierzeniec, czy wróg? Czy zrobi mi krzywdę, czy też pomoże? Co planuje? Co próbuje zrobić? Czego chce? Te kalkulacje pomagają określić nasze miejsce, jeśli chodzi o przewagę. Jesteśmy równi, nie czuję się zagrożony. Jestem dominujący, jestem bezpieczny. Ktoś inny jest dominujący? Jestem podatny na zranienie. Jeśli czujemy się podatni na zranienie, zachodzi zależna od stanu zmiana w naszych mechanizmach reagowania na stres, a tym samym w tym, jak się czujemy, jak myślimy i jak interpretujemy te interakcje. Taki międzyludzki rachunek ma zapewnić nam bezpieczeństwo i utrzymać nas przy życiu. Jeśli nie czujemy się bezpieczni, stajemy się rozregulowani. Ogólne implikacje tego stanu są głębokie. Tego rodzaju dynamika przewagi jest wbudowana w nasze systemy socjopolityczne i odgrywa kluczową rolę, na przykład w przypadku systemowego rasizmu. Pamiętam, gdy wyjaśniałeś kwestię przewagi na przykładzie osoby, której głos odbiera się w inny sposób. Jeśli chodzi o mnie, kiedy rozmawialiśmy w Leadership Academy for Girls o wyzwaniach towarzyszących przywództwu, powiedziałeś, twój szept jest słyszany jako krzyk. To było dla mnie olśnienie. No cóż, uosabiasz efekt opry. Kiedy znajdujesz się na szczycie, jeśli chodzi o przewagę, czasem nie zdajesz sobie sprawy z posiadanej przez siebie władzy albo z wpływu, jaki może mieć na innych sama twoja obecność. Będziemy o tym rozmawiać, kiedy dojdziemy do tematu zdrowienia. Wracając do naszego konkretnego przypadku, wyobraź sobie faceta o wzroście 1,90 m który rozmawia z niespełna metrowym dzieckiem na temat mordercy jego siostry. Przewaga będzie ogromna. Jeśli miałem dostać się do jego kory mózgowej, musiałem się napracować, by tę przewagę zmniejszyć. Po rozmowach z agentami FBI, matką i resztą mojego zespołu, ustaliliśmy, że przesłuchanie odbędzie się w domu Josefa, gdzie chłopiec czuł się najbezpieczniej. Na początku usiedliśmy z matką przy stole kuchennym, rozmawiając, podczas gdy Józef ostrożnie wchodził do pomieszczenia i z niego wychodził. Wcześniej poproszono matkę, żeby mnie przedstawiła. – Józef, chodź tu, kochanie – powiedziała. – Poznaj mojego kolegę, doktora Perego. Józef drżąc zbliżył się do nas. Wstałem z krzesła i usiadłem z nim na podłodze. Starałem się zmniejszyć oczywistą fizyczną różnicę. Sprawić, żebym był mniejszy i żebym znajdował się na poziomie jego wzroku. Hej, Józefie, Jestem doktor Perry. Przyszedłem odwiedzić twoją mamę i ciebie. Spojrzał na mnie. Ponieważ lęk karmi się niewiadomo, chciałem, żeby wiedział kto, co i dlaczego. Jestem lekarzem pracującym z dziećmi, których rodzinom przytrafiły się trudne rzeczy. Twoja mama powiedziała mi o twojej siostrze. Tak mi przykro. Józef przestał się ruszać i zapatrzył się przed siebie. Będziemy się dziś ze sobą bawić, a potem, kiedy będziesz gotowy, zadam ci kilka pytań na temat twojej siostry. Następnie wstałem. Idę po kawę, powiedziałem. Masz na coś ochotę? Józef nie spojrzał na mnie i nie powiedział ani słowa. Zadałem to samo pytanie jego mamie. Pewnie, powiedziała, napiję się kawy. To wszystko zajęło jakieś trzy minuty. Wyszedłem frontowymi drzwiami. Wróciłem po dziesięciu minutach. Usiadłem i rozmawiałem z jego matką przez kolejnych dziesięć minut, podczas gdy Józef znów swobodnie wchodził do kuchni i z niej wychodził, teraz za każdym razem podchodząc coraz bliżej stołu. Na podłodze w salonie było kilka zabawkowych ciężarówek. Usiadłem na podłodze i zacząłem się bawić jedną z nich. Początkowo Józef mnie zignorował, ale później zbliżył się i ostrożnie mi ją zabrał. Przepraszam, Józefie. Powinienem wcześniej zapytać, czy mogę wziąć twoją ciężarówkę. Usiadł ze dwa metry ode mnie i udawał, że bawi się autem. Wtedy wstałem i powiedziałem, muszę wyskoczyć coś załatwić, ale wrócę. I znów wyszedłem. Po mniej więcej dziesięciu minutach wróciłem, tym razem z blokiem i kredkami. Usiadłem przy stole kuchennym i w ciszy kolorowałem. Matka Józefa siedziała przy mnie, popijając kawę. Zaciekawiony Józef podszedł i zaczął się przyglądać. Nie patrzyłem na niego, tylko powoli przesunąłem w jego stronę kredkę i kartkę. Nie wziął ich. Usiadłem na podłodze w salonie, zabierając ze sobą kredki i blok. Józef przyniósł ciężarówkę i podał mi ją. Wziąłem, a jemu dałem kartkę i kredkę. Położył się koło mnie na brzuchu i kolorowaliśmy w ciszy około pięciu minut. Następnie wstałem, a on spojrzał wprost na mnie, jakby chciał zapytać, dokąd się wybieram. Jeszcze wrócę. Możesz popilnować dla mnie tych kolorów? Tak, to było jego pierwsze słowo. Tak wyglądały jeszcze jakieś trzy krótkie sesje. W pewnym momencie Joseph powiedział – tu są moje najlepsze zabawki. Wziął mnie za rękę i zaprowadził do swojego pokoju. Obejrzeliśmy po kolei całą jego kolekcję. Mówił pełnymi zdaniami, był rozmowny i swobodny. Udało mi się go wyregulować za pomocą zabawy, systematycznego, powtarzalnego kolorowania, relacyjnego wsparcia matki, a także spaceru i rozmowy. A za sprawą powtarzanych kontaktów układy rozpoznawania twarzy w jego mózgu umieściły mnie w kategorii osób znajomych. Powtórzyliśmy stuzin takich epizodów interakcji, a układy w mózgu chłopca właściwie nie zarejestrowały tego, że wszystkie należą do tej samej czterogodzinnej wizyty. Józef i ja nawiązaliśmy relacje. Byłem postrzegany jako bezpieczny i znajomy. Pojawił się dostęp do sieci neuronowych w korze jego mózgu i pamięci narracyjnej. Czy będzie w stanie porozmawiać o porwaniu siostry i nie sparaliżuje go to? Pozwoliłem mu kontrolować rozmowę. Pamiętasz, co mówiłem o porozmawianiu na temat twojej siostry? Tak. Józef pokiwał głową i przerwał zabawę. Nie musimy o tym rozmawiać, jeśli nie chcesz. Dobrze, odparł Józef, ale nie powrócił do zabawy. Podał kilka szczegółów. Potrzebowałem więcej. Długie czy krótkie włosy, wąsy ubranie, chudy czy przykości. Sięgnąłem po starą gazetę, by użyć przykładów różnych mężczyzn na zdjęciach, nie zdając sobie sprawy z tego, że gazeta zawierała fotografie związane z porwaniem jego siostry. Zobaczył jej zdjęcie. To Sisi, ona nie żyje. Pokazywałem różne reklamy. Czy miał takie włosy? Próbowałem zdobyć więcej szczegółów. Kiedy przełożyłem stronę, postawa Józefa uległa zmianie. Patrząc na zdjęcie podejrzanego, usiadł przodem do niego. – To on – powiedział – to ten zły pan ma okulary. Kiedy pokazano mu wiele zdjęć innych mężczyzn o podobnych rysach, Józef je wszystkie ignorował, a po naszej pracy natychmiast zidentyfikował podejrzanego podczas wirtualnego okazania mężczyzn o podobnych rysach. Na koniec przesłuchania zapytałem –– Józefie, a czy pamiętasz, gdzie ten pan zabrał twoją siostrę? – Tak. – A możesz mnie tam zaprowadzić? Kiedy szliśmy przez jego osiedle, Józef opowiadał, co się wydarzyło. Siostra kozłowała jego piłką, która potoczyła się do głębokiego rowu biegnącego wzdłuż ulicy. Gdy po nią poszła, podjechał czerwony samochód dostawczy. Wysiadł z niego mężczyzna i wsadził ją do szoferki. Napastnik nie widział Józefa. Przeżywając ponownie to doświadczenie, Józef wyraźnie się zdenerwował. Miał dość. Przerwaliśmy, ale jego identyfikacja i opis porwania zaprowadziły FBI prosto do dowodów kluczowych przy skazaniu mordercy jego siostry. Dotarłeś do jego kory mózgowej. Tak. Historia Józefa stanowi dobry przykład sekwencji zaangażowania. Żeby móc się z kimkolwiek komunikować racjonalnie i skutecznie, musisz mieć pewność, że ta druga strona jest wyregulowana i że ma z tobą relację, a dopiero wtedy można z nią dyskutować. Dwadzieścia lat temu wiedziałem już o tym wystarczająco dużo, a także na temat ogólnego wpływu stresu i traumy na mózg, żeby się porozumieć z Józefem, nie powodując paraliżu jego kory mózgowej. Ale wychodząc z jego domu, zostawiłem za sobą rozbitą rodzinę. Matka nadal cierpiała po traumatycznej stracie córki. Starsza siostra Józefa odeszła na zawsze. Co roku w urodziny Sisi czuć pustkę. W każde święta jest puste miejsce przy rodzinnym stole. Dzień matki jest bolesny i słodko-gorzki. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze wystarczająco dużo na temat zdrowienia. Chociaż pracowaliśmy z setkami rodzin i byłbym w stanie dość łatwo wyjaśnić to, co moim zdaniem powodowało ich cierpienie, wyczerpanie, depresję, stany lękowe, natrętne myśli, a nawet rozstrojone zdrowie, po prostu nie wiedziałem jeszcze za bardzo, jak przynieść ulgę w każdej z tych spraw. Ale słuchaliśmy i uczyliśmy się.